Nazywany jest królem wojennym. Okres jego panowania to nieustające konflikty zbrojne, z tym najbardziej spektakularnym potopem szwedzkim. Jan II Kazimierz to ostatni z wazów na tronie Polski. Jego inicjały szlachta tłumaczyła złośliwie jako początek nieszczęść królestwa. Przylgnęło do niego także miano nieudanego reformatora pod pantoflem swojej żony Marii Ludwiki Gonzagi. Próby wzmocnienia jego władzy doprowadziły do powstania antykrólewskiej opozycji na czele z hetmanem Jerzym Sebastianem Lubomirskim. Jan II Kazimierz Waza, władca mówiący wprost, że z ochotą odrzuci koronę, czy król z legendy Sienkiewiczowskiej. Oraz Jerzy Sebastian Lubomirski, rokoszanin, dla niektórych zdrajca, który pogrzebał ideę naprawy Rzeczypospolitej, uczestnik bratobójczej rzezi pod montwami, ale i wybitny wódz broniący zagrożonej ojczyzny podczas szwedzkiej nawały, to bohaterowie dzisiejszej audycji. Historia Żywa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 Jan II Kazimierz Waza to syn Zygmunta III Wazy i Konstancji Habsburżanki. Ostatni monarcha z dynastii Wazów wstąpił na tron w 1648 roku, mając 39 lat po śmierci brata Władysława IV. Niemal cały okres panowania Kazimierza Rzeczpospolita znajdowała się w stanie wojny, no bo przecież trwał rozpoczęty jeszcze w czasach Władysława IV bunt Bogdana Chmielnickiego. Przybrał nawet ten bunt na sile. A zagrożenie to udało się królowi zażegnać tymczasowo wskutek bitwy pod Zborowem. Bitwy, która zakończyła ów Sojusz Chmielnickiego z Hanem Krymskim. Czy Jan Kazimierz miał panie profesorze pecha, że został królem w tak gorącym czasie, królem wojennym? Tak, można by chyba tak powiedzieć, bo jeśli spojrzymy z tego punktu widzenia na panowanie Jana Kazimierza, mamy oto w jego osobie zbawcę ojczyzny. Zabrzmi to jak szaleństwo. No tak. Te, tych wszystkich określeń, tak. które pani przypomniała na wstępie. Ale przecież trwający w 1649 roku wielki bunt kozacki już postawił Rzeczpospolitą na krawędzi upadku. To, że z nad tej krawędzi Rzeczpospolita cofnęła się na chwilę, że nie wpadła w tę otchłań sześć lat później, kiedy nastąpi potop szwedzko-rosyjski, to w jakiejś mierze na pewno zawdzięczamy Janowi Kazimierzowi, jego uporowi, by trwać przy polskiej koronie. Można i tak spojrzeć na Jana Kazimierza. Przypomnijmy, że w roku 1655, kiedy Szwedzi wkroczą do Rzeczpospolitej, Władca szwedzki chciał umówić się z starym moskiewskim, który już pół Rzeczpospolitej zajął wschodnią połowę, by ostatecznie zlikwidować to państwo. Na szczęście runęły te negocjacje, dlatego że król szwedzki miał tak wielki apetyt, że nie chciał się nawet za bardzo dzielić Rzeczpospolitą z carem. I jednocześnie prowadził negocjacje z Chmielnickim, by dobić Rzeczpospolitą wspólnie z księciem ruskim, jak chciał się nazywać Chmielnicki. Przecież był to moment, kiedy mogło Rzeczpospolitej w ogóle nie być. Symbolem poru, rdzeniem tego oporu była postać króla. Pamiętajmy i o tej zasłudze Jana Kazimierza. Mogło Rzeczpospolitej już nie być w połowie XVII wieku, a nie dopiero w końcu wieku XVIII. Zupełnie inaczej wyglądałaby nasza historia, o ile by jeszcze wyglądała dzisiaj. Gdyby nie to przedłużenie o 120 czy 130 lat istnienia Rzeczpospolitej. Jan II, Kazimierz Waza, miał roszczenia do tronu szwedzkiego, był królem Szwecji, ale koronę oddał, gdyby nie te roszczenia, mówią. Ci, którzy krytykowali politykę króla, to nie byłoby problemu i napaści Szwecji na Polskę. Szwecja dążyła do panowania w obszarze basenu Morza Bałtyckiego nie dlatego, że Jan Kazimierz miał taką czy inną politykę, ale dlatego, że Wzmocniła na tyle swoje podstawy ekonomiczne i zorganizowała swój ustrój w taki sposób, że była zdolna stać się zbrojnym ramieniem wielkiej polityki francuskiej w okresie wojny trzydziestoletniej, kiedy stanął na jej czele genialny wódz i król zarazem, Gustaw Adolf, i przekonawszy się wtedy o swoich możliwościach militarnych, kiedy przecież wojska szwedzkie biły armię całej Europy. Gustaw Adolf przegrywał tylko i wyłącznie w starciu z dowódcami polskimi, w toczącej się przecież jeszcze za czasów Zygmunta III Wazy wojnie szwedzko-polskiej. To przekonało Szwedów, że przecież możemy iść dalej, możemy próbować zdobyć te południowe brzegi Bałtyku. I tutaj Jan Kazimierz był tylko, powiedziałbym, dostarczycielem fakt, że nadal używał tytułu króla Szwecji, dostarczycielem pretekstu. Wyrzeczenie się tego tytułu nie sądzę, żeby mogło całkowicie zmienić ekspansywne, agresywne plany imperializmu szwedzkiego w tamtej epoce. Oczywiście nie mam zamiaru organizować tu żadnej obrony Jana Kazimierza, który był władcą niesłychanie chwiejnym, mało zrównoważonym, w sensie intelektualnym, wielkim prymitywem. Nie lubił w ogóle czytać książek. Nie interesował się niczym, w sposób ustabilizowany. Fiejny w nastrojach przerzucał się od pomysłu do pomysłu. Miał stwierdzoną depresję. Bardziej chyba pod koniec życia, choć i w młodości nie było mu łatwo, kiedy żył w cieniu swojego starszego, przyrodniego brata, Władysława IV, króla Polski. Wcześniejsze lata to jest okres nadający się do sfilmowania w powieści płaszcza szpady i kapelusza kardynalskiego, bo wszystko to razem połączył w swoich przygodach Jan Kazimierz, nie mając perspektywy objęcia tronu w Polsce i traktowany nie najlepiej przez szlachtę i jej magnackich literów, zdecydował się służyć najpierw cesarzowi austriackiemu w wojnie trzydziestoletniej, pomagał oczywiście bratu w wojnie z Moskwą. No ale potem decyduje się na tak fantastyczną przygodę, jak obiecany mu przez władców hiszpańskich, tytuł wicekróla Portugalii i admirała floty hiszpańskiej. Dotarł do Francji, która prowadziła wtedy wojnę z Hiszpanią, internowany. Być może tam spotka wtedy swoją przyszłą żonę, Marię Gonzagę. Wypuszczony dopiero po dwóch latach z rąk kardynała Richelieu, tego samego z trzech muszkieterów, to on właśnie nakazał uwięzić Jana Kazimierza. Wstąpi do zakonu w Loreto, Włoskim, gdzie spędzi kilkanaście miesięcy w nowicjacie, a kiedy nowicja dopuści, przyjmie kapelusz kardynalski. Też nie, Też nie, nie na długo. długo. Tak, dlatego, bo upierał się, by tytułować go księciem, co było niezgodne z kanonami Kościoła katolickiego zrezygnował z tego kapelusza kardynalskiego, a więc widać no jakąś niestabilność, jakieś szukanie ścieżki życiowej mocno dojrzałego człowieka trzydziestoparoletniego i dopiero właśnie śmierć przyrodniego brata Władysława IV toruje mu drogę do tronu ale w sytuacji dla Rzeczpospolitej tragicznej Te najtrudniejsze czasy to okres potopu szwedzkiego od 1655 roku, a rok później słynny traktat w Siedmiogrodzie, na mocy którego Rzeczpospolita miała zostać podzielona między Szwecję, Chmielnickiego, Janusza Radziwiła, Jerzego Rakoczego i Fryderyka kochen zolerna Zatem no, muszę się przychylić do pańskich słów w obronie Jana Kazimierza, który Polskę potrafił zachować, gdyby nie jego próba przekonania tego ostatniego, czyli Hohenzolewna, w zamian za zniesienie zależności lennej plus książęcych, no być może historia nasza by się potoczyła tak, że Polska byłaby podzielona. Pierwszy raz jednak zawrócił Jan Kazimierz Rzeczpospolitą z nadprzepaści i to niewątpliwie była jego e, zasługa w dużym stopniu. W momencie objęcia tronu, bo wtedy musiał zdecydować, co robić z Mielnickim, zaczął od propozycji negocjacji. Nie był nastawiony konfrontacyjnie wobec Mielnickiego. Mielnicki nie bardzo palił się do negocjacji, chciał raczej rozprawy. Bohaterska obrona z baraża, kiedy informacja o tragicznym położeniu obrońców przeniesiona przez porucznika chorągwi kozackiej Mikołaja Skrzetuskiego dotarła do Jana Kazimierza. Ten rzeczywiście, tak jak w powieści Sienkiewicza, zdecydował się natychmiast ruszyć na pomoc oblężonemu z Barażowi i wstawić czoła no, w walce bardzo nierównej w bitwie pod Zborowem, gdzie dał przykład no, niezwykłego osobistego męstwa i zdolności dowódczych. Zatrzymał tę nawałę kozacko-tatarską, przekupując Tatarów. Drugim przejawem no, niewątpliwej zdolności wojskowej Jana Kazimierza była bitwa pod Beresteczkiem. Jedno na pewno z najświetniejszych zwycięstw w historii oręża polskiego w XVII wieku. Tam ogromna armia królewska rozbiła wojska kozacko-tatarskie w puch. Wołyń, 28 czerwca, 10 lipca 1651 roku. Bitwa pod Beresteczkiem. Według pamiętnikarza, gdy Orda Tatarska zmusiła do odwrotu jazdę polską, król przypadł zdobytym rapierem wołając... Panowie, nie odstępujcie mnie i jazdy wszystkiej. Uchodzących za chorągwie i w wodzach chwytał, animował drugich zabijać chciał, aby nie uciekali. Nocą musiał z zapalonymi pochodniami po obozie chodzić, straże i pułki obiegał. Z żołnierzami umiał nawiązać kontakt osobisty. Cieszył się ich wyznaniem. To, co działo się później, to o czym wspomniała pani, a więc najpierw najazd moskiewski w 1654, to z kolei otwiera raczej listę zarzutów pod adresem króla. Bo to, że Litwa była wtedy nieprzygotowana do obrony przed najazdem moskiewskim, było tak po części winą zaniedbania tych przygotowań przez hetmana litewskiego, Janusza Radziwiła, jak i świadomej, takiej małostkowej polityki realizowanej przez Jana Kazimierza, walki ze znienawidzonym magnatem, czyli z Januszem Radziwiłem, poniżania go, nie tylko jego, także innych magnatów, w tym drugiego naszego dzisiejszego bohatera, Jerzego Sebastiana Lubomirskiego, Król w ten sposób prowokował no, do opozycji, nie umiał współpracować z potężnymi współobywatelami w Rzeczpospolitej i w ten sposób osłabiał przygotowania obronne w tych trudnych czasach. Prawda, mówiłam o słowach uznania za storpedowanie tego układu w Siedmiogrodzie podziału Polski, ale przeciwnicy takiej decyzji zarzucają królowi, że zdjęcie zależności lennej z Prus książęcych nie służyło polityce polskiej. O tak, na pewno. To z dłuższej perspektywy czasowej widać, że był to błąd. Jan Kazimierz nie był pierwszy, wieńczył tę politykę ustępstw, która doprowadziła właśnie w 1657 roku do faktycznego, formalnego uniezależnienia Prus od Rzeczpospolitej. Kontynuował ten zły proces, ale kontynuował w sytuacji, którą by można nazwać łacińskim terminem medycznym in extremis, prawda, to znaczy w sytuacji śmiertelnego zagrożenia. Gdyby nie to ustępstwo, tak jak pani powiedziała, elektor Brandenburski ze swoją małą, ale świetnie wyszkoloną i zdyscyplinowaną armią mógł dobić Rzeczpospolitą. Nie zrobił tego i Rzeczpospolita w roku 1657 przetrwała. Może powinniśmy Jana Kazimierza pamiętać przez pryzmat ślubów lwowskich, przez pryzmat bohaterskiej konfederacji tyszowieckiej, która przy nim stanęła, przez pryzmat tej epopei, którą opisał zgodnie z prawdą historyczną Henryk Sienkiewicz w Potopie. Wywołał pan śluby lwowskie, które złożył Jan Kazimierz 1 kwietnia 1656 roku we Lwowie, a autorem tekstu ślubów był święty Andrzej Bobola. I chodziło także o to, by poderwać cały naród, wszystkich Polaków do walki. Z najeźdźcą szwedzkim król obiecał, że poprawi sytuację chłopów i mieszczan, kiedy kraj zostanie uwolniony spod okupacji. Jednak nie spełnił tych ślubów. One miały ogromne znaczenie. Raczej znaczenie moralnego zobowiązania niż praktyczne, dlatego że no, niezależnie od epizodów ważnych, udział chłopów w walce z najeźdźcą szwedzkim, w walce związanej przede wszystkim z różnicą wyznaniową, z katolicyzmem, nie z polskością, to. Uświadomienie narodowe nie było tak silne, ale przekonanie, że oto ktoś przyjeżdża, kto plądruje kościoły, który w dodatku mówi w obcym, niezrozumiałym języku, jakieś pludry luterskie tutaj się panoszą, to raczej prowokowało, niż obietnica królewska, że kiedyś poprawi się los chłopów. Także jeśli idzie o mieszczan, to przejawy no, prawdziwego bohaterstwa, na przykład mieszczan krakowskich. Kraków rzadko występuje w bohaterskiej roli w polskiej historii. I kto to mówi, panie profesorze? Tak, że akurat w czasie potopu rzeczywiście Kraków ładnie się zapisał z determinowaną obroną dowodzoną przez Stefana Czarnieckiego w 1655 roku. To, że mieszczanie byli gotowi się bronić przeciwko szwedzkiemu najazdowi także było związane no, nie z obietnicami jakiegoś awansu politycznego, bo nie było zorganizowanej siły politycznej wśród mieszczan, ale znów z perspektywą odsunięcia groźby kolejnego rabowania, niszczenia przez Szwedów, którzy już zdążyli zasłynąć jako no, rekordowi rabusie. To trzeba jednak przypomnieć, by zrozumieć, że deklaracje złożone w ślubach lwowskich miały charakter etycznego zobowiązania, iż wszyscy mieszkańcy Rzeczpospolitej powinni dzielić jej dole i niedole. Chcemy wydobyć z tej niedoli wywołanej obcym najazdem Rzeczpospolitą i potem poprawić byt wszystkich. Tego zobowiązania nie udało się Janowi Kazimierzowi zrealizować, przede wszystkim dlatego, że żadnej reformy nie udało mu się zrealizować. Nie, nie dlatego tylko, że ciemna szlachta nie chciała żadnych reform, ale również dlatego, że król nie potrafił budować zgody ze swoimi szlacheckimi magnackimi współuczestnikami życia politycznego Rzeczpospolitej na rzecz programu reform. No jak można myśleć o budowaniu takiej wspólnoty, jeżeli w ramach reformy chce wprowadzić zniesienie liberum veto i w elekcji za życia króla? To podobno były pomysły żony Jana Kazimierza, Marii Ludwiki Gonzagi, o której mówiono, że jest przewrotną, sprytną panią. Czy Maria Ludwika Gonzaga działała na rzecz polskiej racji stanu? Maria Ludwika działała przede wszystkim na rzecz swojej rodziny. Interesowało ją jedno: najpierw, żeby zostać królową, co jej się udało dzięki poparciu jej osobistych planów przez włodarzy polityki francuskiej, którzy wyswatali ją za Władysława IV już w roku 1646. No a potem e, oczywiście utrzymała się na tym tronie, wychodząc ponownie za mąż po śmierci Władysława IV za jego brata, czyli za Jana Kazimierza, którego jak już wspomnieliśmy znała wcześniej i być może nawet zdążyła mieć z nim w tych wcześniejszych latach romans. Po bracie się pocieszył koroną i żoną, lecz pozwoliłby sławę z bratem pogrzebiono. Król królowej ulega jako służka. Co ta chce, to się stanie, bo już i łaje. Kiedy została królową, jej ambicją było podniesienie jej rodu przez przekazanie dziedzictwa swojej siostrzenicy palatynównej z rodu Gonzagów. Chciała za życia Jana Kazimierza i swojego, uczynić królem Polski kogoś, kto poślubi jej współrodową dziedziczkę. Ta polityka nie miała głębszego charakteru przemyślanej strategii politycznej naprawy Rzeczpospolitej. Oceniam Marię Ludwikę Gonzagę jako intrygantkę bez szerszego horyzontu ideowego, na pewno niedostosowaną zupełnie do kultury politycznej Rzeczpospolitej, dlatego wpadającą na tak szalone i straszne w skutkach pomysły jak chęć zakwestionowania nie liberum veto, bo to mimo wszystko dałoby się być może zrealizować, ale zakwestionowania podstawowej wolności szlacheckiej, no, pozbawienia wszystkich stanowisk dóbr i życia osoby, która była najbardziej zasłużona dla ocalenia tronu dla Jana Kazimierza w czasach potopu, tylko dlatego, że nie podoba się ta osoba, ta postać, czyli Jerzy Sebastian Dubomirski Królowej, że staje jej w poprzek, przeszkadza w planach politycznych, reszta była de facto pretekstem. Otóż to oznaczałoby no, złamanie zasady wolności osobistej i de facto o to chodziło Królowej, pokazać, że możemy złamać najsilniejszego, najpotężniejszego, możemy zrobić wszystko z wami. I to zrozumiała szlachta, dlatego szlachta stanie przy Lubomirskim. Nie dlatego, że był jej szczególnie sympatyczny, ale dlatego, że pamiętano, że to był ten, który ze Szwedami jednak nigdy się nie zjednoczył, w odróżnieniu od większości elit magnackich, w odróżnieniu od późniejszego Jana III, na razie tylko Jana Sobieskiego, który przecież poszedł gładko na służbę Szwedów, jak wszyscy hetmani przecież poszli na służbę Szwedów, a Lubomirski nie poszedł. Tomu pamiętano, był niezwykle dzielnym, skutecznym wodzem i teraz ktoś tak zasłużony ma być od pstryknięcia palców ambitnej królowej, pozbawiony nie tylko wszelkich dóbr, ale i życia. To odebrano jako poczucie zagrożenia samej istoty wolności w państwie. Wracam teraz do programu reform. Ten program reform zgłoszony został na Sejmie w 1658 roku i to był czas, kiedy pod wpływem tragicznych doświadczeń poprzedniego dziesięciolecia wiele idei reformatorskich padało na podatny grunt. To jest, przypomnijmy, rok rok w którym na Sejmie uchwalono Unię Hadziacką. Wspaniały projekt dołączenia trzeciego narodu do wspólnoty Rzeczpospolitej. Wytworzenia autonomicznej Rusi wewnątrz struktury Rzeczpospolitej obok Litwy i obok Korony. Ta ugoda, która niestety nie ostała się w następnych latach, była dowodem, że jednak projekty reformatorskie zdobywały sobie jakieś poparcie wtedy. I właśnie wtedy przedstawiono także projekt głosowania większością dwóch trzecich głosów, bardzo rozsądny projekt, oraz wprowadzenia stałych podatków nowych, koniecznych na utrzymanie wojska, bo przecież wojna jeszcze trwała i z Moskwą, i z, ze Szwecją, i z Siedmiogrodem. I wreszcie pomysł najbardziej kontrowersyjny, pomysł, który najtrudniejszy był do przeprowadzenia, elekcji viventeregę, czyli elekcji za życia króla, no bo to by znaczyło, że ogranicza się jakoś prawo szlacheckie do wybierania sobie władcy, że król coś tutaj narzuca, że król coś tutaj manipuluje przy wyborze następnego władcy. A więc ten pomysł elekcji Vivente regge był w istocie kamieniem obrazy, a nie samo Liberum Veto. Choć oczywiście byli fanatyczni obrońcy Liberum Veto, tacy jak marszałek sejmów, wówczas zawiązywanych i niestety upadających, od 1652 roku, hrabia Fredro. Powiedział pan profesor, że Maria Ludwika Gonzaga miała szalone, nierealne pomysły, ale to przecież Maria Ludwika Gonzaga była pomysłodawczynią ślubów lwowskich, podczas których król oddał Rzeczpospolitą pod opiekę Matki Bożej i nazwał Matkę Bożą Królową Korony Polskiej, a Maria Ludwika wzorowała w tę inicjatywę na ślubach kardynała Richelieu i o skutkach tych ślubów jednak można wypowiadać się pochlebnie. O, to nie. Jeden pomysł dobry z Francji y, przywiozła Maria Ludwika. Czasem tak się mówi, ta dziwaczna jakaś polska religijność, maryjność, ale y, właśnie opiekunką Królestwa Francuskiego Ludwik XIII mianował, przepraszam, jeśli można tak powiedzieć, najświętszą panienkę na trzydzieści parę lat przed Janem Kazimierzem, który uczyni to z Polską, licząc na jeśli idzie o, o Francję, na rewanż ze strony Najświętszej Panienki w postaci dziedzica. No i tym dziedzicem rzeczywiście stanie się Ludwik XIV. Ale te inne przykłady pięknych inicjatyw związanych z postacią Marii Ludwiki, no to choćby sprowadzenie bardzo zasłużonych w późniejszej polskiej historii zakonów żeńskich do Polski, choćby wizytek sióstr miłosierdzia, czy misjonarzy, jeśli idzie o zakony męskie. A wracając jeszcze do Lwowa, czy Lwów był wyjątkowym miastem dla Jana Kazimierza? Powołał tam przecież uniwersytet. Sądzę, że Jan Kazimierz miał specjalne powody do noszenia w sercu Lwowa właśnie ze względu na to doświadczenie roku 1656, kiedy Lwów był jednym z no, bardzo niewielu miejsc na ogromnej mapie Rzeczpospolitej, w których Polska nie przestała być nie został zdobyty przez Chmielnickiego oparł się inwazji moskiewskiej był oazą wolności Rzeczpospolitej i dlatego tam przedzierał się przecież przez Słowację Jan Kazimierz zimą 1655 na 56 żeby na polskiej ziemi, a nie z zewnątrz, spoza Polski, ogłosić ten manifest niepodległości, manifest niezłomnej woli obrony Rzeczpospolitej przed jej, jak się wydawało wtedy, niezwyciężonymi najeźdźcami. I pewnie w związku z tym doświadczeniem kilka lat później właśnie w Lwowie utworzone zostanie trzeci Faktycznie uniwersytet na ziemiach Polski po oczywiście Uniwersytecie Krakowskim i po powołanym przez Stefana Batorego Uniwersytetem w Wilnie. To, co kładzie się cieniem na okres panowania Jana Kazimierza, to fakt, że wyrzekł się polskiego tronu po ponad 20-letnim panowaniu. Odbyło się to na Sejmie Abdykacyjnym w 1668 roku i król podał taki powód, że no, jest w podeszłym wieku. Relacje francuskie wskazują, że no, nie był to ten powód główny, bo król był przygnębiony po śmierci Marii Ludwiki Gonzagi w 1667 roku i mówił wprost, że z ochotą porzuci polską koronę, by oddać się przyjemnością życia prywatnego. A jak pisał Johann von Hoverbeck do pruskiego księcia Fryderyka Wilhelma, król chce wstąpić do klasztoru. Zresztą sama Maria Ludwika jeszcze za swojego życia zachęcała króla do abdykacji. Dlaczego w życiu pary królewskiej ta abdykacja od dawna już była obecna? Wiązała się ona z klęską planów elekcji Vivente a więc za życia króla. Tą klęską, która miała swój bardzo tragiczny wymiar. Bitwy pod montwami, największej, najbardziej krwawej bitwy w wojnie domowej stoczonej przez królową i króla, by pognębić Jerzego Sebastiana Lubomirskiego. Bitwy haniebnie i strasznie przegranej przez wojska królewskie dowodzone przez Jana Sobieskiego i jednocześnie dowód desperacji w tej krwawej wojnie domowej. 13 lipca 1666 roku, naprawdę złowroga data w polskiej historii, data tej bitwy pod Montwami w północnej Polsce. O której mówi się bratobójcza, rzeź. Żeś... Tak, zwycięzcy, e, żołnierze Lubomirskiego wyrżnęli już pokonaną Dragonię Sobieskiego. Jeńców wybito, przygnębiająca rzeź, która płynęła po nie w czasie, otrzeźwiająco na obie strony konfliktu, bo hetman Lubomirski ukorzył się przed królem, złożył wszystkie urzędy, wyjechał poza Rzeczpospolitą, w zamian za co król jednakże i królowa obiecali rezygnację z planów elekcji Vivente Regge program obrony wolności szlacheckiej wyboru. Władcy został obroniony. Plan reform został pogrzebany już wcześniej. Królowa sama z niego zrezygnowała. A Jan Kazimierz, cóż, popadł pewnie w kolejną fazę swojej melancholii, swojej depresji, widząc jak nie składają się jego plany. Próbował desperacko jeszcze przeforsować podsunięty mu przez dyplomację francuską projekt elekcji za jego życia następcy tronu z bocznej linii Burbonów wielkiego kondeusza, wielkiego wodza francuskiego, wcześniej miał to być jego syn. W każdym razie ten plan Chciał przeforsować Jan Kazimierz poprzez ostatnią wielką zwycięską kampanię wojenną, którą zainaugurował w 1663 roku przeciwko Moskwie. Chciał no. zwyciężyć ostatecznie Moskwę, zamknąć ten tragiczny okres potopu w sposób który z jednej strony pozwoli odzyskać w pełni ziemię zagarnięte przez Moskwę po 1654 roku, z drugiej strony pokazać, że jest zdolny zorganizować wysiłek Rzeczpospolitej do nowego walnego zwycięstwa. I ta wyprawa prowadzona już bez Lubomirskiego no, zakończyła się połowicznym sukcesem, to już najdelikatniej można powiedzieć, bo choć dotarła bardzo daleko aż do Siewska, no jakieś 200 km od Moskwy, to nie była w stanie zmienić losów wojny, żadnego już terytorium na wschód od Dniepru nie udało się na trwałe odzyskać. To doświadczenie przyspieszyło po kolejnej klęsce w wojnie domowej z Lubomirskim decyzję o złożeniu tronu. Lubomirski zmarł we Wrocławiu w 1667 roku, w tym samym roku co Maria Ludwika Gonzaga, która podobno szykowała zamach na magnata. a Jan Kazimierz w 1668 roku abdykował, wyjechał no i spędził ostatnie lata życia poza Polską. Zmarł w 1672 roku. Co było gorsze, czy abdykacja Jana Kazimierza, czy rokosz Jerzego Sebastiana Lubomirskiego? To była część jednego procesu, którego początki warto przypomnieć. Wiążą się one z najbardziej chlubnymi kartami w historii osobistej wielkiego magnata Jerzego Sebastiana Lubomirskiego. Bo nie sposób zrozumieć poparcia, jakie uzyskał w społeczności szlacheckiej w tej walce z królem, bez przypomnienia właśnie, jak wielce zasłużył się dla Rzeczpospolitej wcześniej ów magnat. Lubomirski urodzony w 1616 roku, a więc młodszy o 7 lat od Jana Kazimierza, syn wojewody krakowskiego i Zofii Ostrogskiej, dziedzic wielkiej fortuny. Dobrze wykształcony w akademiach w Ingolstadzie, w Lovanium i w Lejdzie. Bardzo inteligentny, oczytany w odróżnieniu od króla Jana Kazimierza. Studiował wojskowość zarówno na dworze hiszpańskim, jak i u nauczycieli włoskich w czasie swojej podróży do Włoch. Zaczynał swoją karierę w sposób, który zdawał się wróżyć najświetniejszą przyszłość. Jego ślub z Konstancją Ligęzianką dał mu w posagu taki drobiazg jak miasto Rzeszów, między innymi oczywiście. Jego majątki rozwijały się, pomnażały, czyniąc z niego jednego z kilku najbogatszych ludzi Rzeczpospolitej. Bogactwo to potrafił jednocześnie wykorzystywać w części na dobro Rzeczpospolitej w momencie zagrożenia. Bardzo roztropnie przeciwstawiał się planom wojny tureckiej, które szykował jeszcze Władysław IV. Zajmował także pojednawcze stanowisko wobec Smielnickiego, uważając, że ten konflikt jest fatalny dla Polski. Starał się także utrzymać dobre stosunki z Siedmiogrodem, by od tej południowej strony zabezpieczyć i swoje włości i Rzeczpospolitą. Ale ten czas próby dla niego przyszedł w czasie bezpośrednio poprzedzającym potop. Wtedy doszło już niestety do konfliktu między Lubomirskim a królem. Król popierał swojego faworyta, bardzo niegodnego, Hieronima Radziejowskiego, kreaturę, słuszny synonim zdrajcy, jak się później okaże. W momencie, kiedy owdowieje Jerzy Sebastian Lubomirski i będzie chciał ożenić się po raz wtóry, tym razem z bardzo korzystną znów partią, Wdową po Adamie Kazanowskim Elżbietą To właśnie Radziejowskiemu przydzieli tę partię król Tak zacznie się osobista rywalizacja między królem a Jerzym Sebastianem Lubomirskim Któremu zarzucano, że był zbyt ambitny i oczekiwał pozycji na dworze królewskim Jerzy Lubomirski, tak jak wielu innych magnatów w jego epoce, był bardzo ambitny no, Po pierwsze miał do tego powody w postaci ogromnego majątku, którym dysponował po drugie, niewątpliwych zdolności inteligencji, którą dysponował. Ale czy prowadziła ta droga wprost do zdrady? Właściwie do czasów potopu trudno tego rodzaju zarzuty Jerzemu Lubomirskiemu postawić, a w momencie kiedy rozpoczyna się najazd szwedzki, to przecież postawa Lubomirskiego staje się głównym oparciem dla idei niepodległości Polski w momencie, kiedy wszyscy, niemal wszyscy inni wielcy magnaci odstąpili Polskę i podporządkowali się królowi szwedzkiemu. To właśnie majątek Lubomirskiego pozwala na organizowanie chorągwi, wojska, które lojalnie walczą pod komendą Stefana Czarnieckiego, opisywanych przez Sienkiewicza w potopie, bitwach, które zaczynają osaczać wojska szwedzkie na początku 1656 roku. No ale przede wszystkim dwie zasługi militarne w tym czasie przynoszą mu Wawrzyn, jednego z najwybitniejszych wodzów w historii Polski. To jest wyprawa na Siedmiogród, kiedy książę siedmiogrodzki Jerzy Rakoczy był sygnatariuszem tego układu rozbiorowego, o którym pani wspomniała i wyprawił się na Polskę w 1657 roku. Lubomirski wymyślił znakomity projekt zaatakowania wroga w jego domu. Rakoczy pustoszył dobra Lubomirskiego w Małopolsce. Lubomirski pociągnął na Siedmiogród, pustosząc zaplecze gospodarcze i militarne księcia Siedmiogrodzkiego. Tak, bardzo interesująca operacja, ale podobno właśnie księciu Rakoczemu proponował Lubomirski wspólne obalenie Jana Kazimierza, o czym król nigdy nie zapomniał. Tak wcześniej, przed rokiem 1655. I jednak stanął po stronie interesów Rzeczpospolitej w momencie próby, czyli właśnie w czasie potopu w 1657 8 roku. Momentem szczytowym całej kariery militarnej Lubomirskiego jest jego wyprawa na oddziały rosyjskie i kozackie na Ukrainie. Zmuszenie do kapitulacji ogromnej armii moskiewskiej pod Cudnowem w listopadzie 60. roku to był w sensie organizacji wojskowej i sposobu przeprowadzenia operacji chyba największy, jak zgadzają się historycy wojskowości, majstersztyk operacji wojennych prowadzonych przez Rzeczpospolitą w XVII wieku. Ten Wawrzyn, pogromcy wojsk rosyjskich z 1660 roku, utwierdził niejako Lubomirskiego w przekonaniu, że nie może pozwolić sobie na pomiatanie, swobodną realizację planów przez króla, których on... Lubomirski nie przyjmuje. W ocenie historyków Lubomirski to niejednoznaczna postać, bo pojawiają się takie określenia jak intrygant, zdrajca polityczny, który pogrzebał ideę naprawy Rzeczypospolitej. W czasach Jana Kazimierza, o których mówi się, że to był początek końca Rzeczypospolitej. Pewnie te spory nie ustaną kto odpowiada za zmarnowaną szansę naprawy Rzeczpospolitej po potopie. Myślę, że racje w tym sporze są rozłożone. Król, jak już powiedziałem, i królowa nie umieli pozyskiwać sobie najmożniejszych współuczestników życia politycznego Rzeczpospolitej do swoich planów i przede wszystkim arogancja królowej i zmienność króla sprawiły, że świetnie za to potrafili zrażać tych, których trzeba było raczej pozyskać. Tak się stało z Januszem Radziwiłem. Podobnie było z Jerzym Sebastianem Lubomirskim. Chcieli jakby łamać przeciwników, zamiast zgodnie z kulturą polityczną Rzeczpospolitej próbować ich pozyskać. Kwestią, o którą kompromis się rozbijał, była zasada elekcji Vivente Rega. Para Królewska sprokuruje sąd nad Lubomirskiem, który pozbawi go wszelkich godności, skaże na karę śmierci, zabór majątku. Lubomirski zacznie rzeczywiście szukać poparcia w Wiedniu, w Królewcu, a nawet w Moskwie, byle tylko obalić znienawidzonego króla. Tak, Jerzy Sebastian Lubomirski przekroczył tę granice zdrady. Jerzy Sebastian Lubomirski, jeden z najwybitniejszych wodzów w dziejach Rzeczpospolitej. I nie tylko. Człowiek niesłychanie wrażliwy na kulturę, wykształcony. To jest początek budowy pałacu w Łańcucie, czy jego rekonstrukcji, bo i łańcuch należał do dóbr Jerzego Sebastiana Lubomirskiego, po drugiej jego żonie. To jest człowiek naprawdę wielkich talentów, które zostały zwichnięte w tej walce z królem w sposób tragiczny dla Rzeczpospolitej, bo rzeczywiście po montwach, po abdykacji Jana Kazimierza trudno było już podźwignąć Rzeczpospolitą do nowego kompromisu, do nowej reformy, do odbudowy jej potęgi. Jan III Sobieski, który otrząśnie się po klęsce zadanej mu pod montwami przez swojego mistrza, bo przecież Jan Sobieski uczył się rzemiosła wojskowego od Lubomirskiego, Otrząśnie się i będzie potrafił odnosić wspaniałe zwycięstwa nad Turkami, pod Chocimiem, pod Wiedniem, ale Rzeczpospolitej już nie będzie potrafił zreformować. Te podziały, te rany wewnętrzne z czasów sporu Jana Kazimierza i Ludwiki Marii Gonzagi z Jerzym Sebastianem Lubomirskim położą się głębokim cieniem na Rzeczpospolitą do końca wieku XVII i przez pierwsze dziesięciolecia wieku XVIII. Żywa. Wspomniany już Jan Sobieski, późniejszy król Jan III Sobieski i jego żona Marysieńka będą bohaterami kolejnej audycji. Zapraszamy. Bardzo serdecznie zapraszam. Zapraszał profesor Andrzej Nowak. Tę i inne audycje historyczne znajdą Państwo na stronie internetowej polskieradio.pl ukośnik 1. Dorota Truszczak, do usłyszenia.